Dobra, no to nagrywamy, nie? Mhm. Chodź, Filip, gdzie jesteśmy? No czekaj, no niech czekają na nas, no to. E, Zaczynamy, e, no podkaz no to... serdecznie witamy z Düsseldorfu. podcast. To... nie tylko dla Orów. Bist du allein, von allen Freunden verlassen, dann geh in die Stadt. Damn, tam, da wo das Leben überall in den Straßen so viel Lichter hat.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 Czy, czy to jest y, piwo Michaela Schumachera? Nie, nie jest. Właśnie słyszą Państwo wrzaski, tych, co już y, pili piwo To Co już Schumacher. są po browcach. <laughs> po tak. Słuchają Państwo... Następna na, browarnia. Tak, następna browarnia. Chciałem powiedzieć, że słuchają Państwo dzwonów, bo jest siódma godzina wieczorem.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 Dobrze. Słuchają Państwo, Joint Inventure, czyli podcastu Samosia oraz podcastu... Y -y -y, nie tylko, Orłów. Ja, Tak. Tak, Małgorzato, przed chwilą przechodziliśmy ulicą, gdzie 15 lat temu jeździłaś tramwajem. Dzień. Jak to znajdujesz po 15 latach? Gdzie jeździłam 15 lat temu do szkoły tramwajem i było takie beztroskie życie wtedy, ale teraz też jest. Dzisiaj jest beztroskie życie troskie życie po trzydziestce. Czy to jest możliwe? Zapytajmy naszych słuchaczy. Zaraz po, po, znajdziemy jakiś słuchaczy i spytamy się, jak wygląda życie po trzydziestce. Spotkaliśmy... O, właśnie mam jakąś miłą Niemkę. Proszę nam powiedzieć, how do you... O, jak wygląda życie po 30. Życie po 30! Jest super! Tak. Tu właśnie mieliśmy przed chwilą, słyszeli tak, Państwo jak Słyszeli jakiś? Państwo, mieliśmy jednego pana po 30 ładnie krzyczał. Ja szukam przemka, tylko skupił nam się przemiąc. Skupiła nam się męska, tak. Pochlanders um, i Apple i Hadrian. I on jest Hadrian czy Adrian? Hadrian. Hadrian. Dziwne imię, takie trochę. E, takie pan. takie jak ces cesarz był Hadrian kiedyś pamiętam. Cesarz był tak, Hadrian, tak, właśnie tak, Kasser tak. mi to mówił. Ja. Jak, jak powiedziałam to imię. Właśnie. Jesteśmy na głównej ulicy Düsseldorfu. W Alstadt. W, w starym, mieście, starym w miejscu. W tak. przodu jest zaraz e, ratusz. Tak. Rathaus. Rathaus. Ja na no, tutaj, tutaj. Tutaj tak. Mówi po niemiecku cały czas. Tak, tak. Szukamy o, dalej wzrokiem. I... Szukamy wzrokiem naszych przystojnych z londynów. Nie ma, ich nie wiem chyba dziś jakieś dziewczyny poznali. Aha, może, może. Chyba w prowarni. Tak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 Nicht zu so wie ein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 Guten Abend! Ja, guten Tag, guten Abend, ja, ja. Ja, how do you find killer fish? Eee, <laughs> uh, a mogę iść po polsku? <laughs> ja, naturlich! Ja, dankeschön! Eee, <laughs> uh, ja find, ich, ich finden, ja? <laughs> ja, ich finden? Ja, no, uh, eee... Yeah, bardzo dobre, bardzo dobre. Uh, okay, mogę, mogę mocne. wybrać? Eee, uh, nee, nee, niet Nederland. Eeeem... Um,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 Ale proszę? proszę, żebyście zwrócili uwagę na to, co robi ten młody mężczyzna ze swoją sukmaną, i postanowili to w jakiś sposób zinterpretować. Mówi oczywiście cały czas dla Państwa profesor Wiktor Zin. <głosy> Ale co myślisz? On pokazuje swoje ładne. E... Przyrodzenie. E, nie, tam nie ma nic. Fifola. <głosy> <głosy> Dla nie ma, wyjaśnienia, nie ma Gosia samościa właśnie bardzo głęboko zapuściła żurawia pomiędzy nogi o, owego wspomnianego. Tak. Spatynowanego. Ale tam nic nie ma. Nie ma nic. Mówię wam. Jestem kobietą i się znam i tam może nie ma... może si takiego że nie widać? Nie. Trzeba nie. przyznać, że Gosia jest mężatką, w związku z czym ma dość ograniczone pole manewru widzenia. Tak. Może tak. I, I zgadzam się z tym. Tak. To co ma znaczyć, że jestem ograniczona? <susza> <susza>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 na której jest balkon z którego jest ogłaszany początek karnawału Właśnie, Tak, widzą tak. Państwo te korowody brazylijskich gołych tancerek o nie, korowody pysznych cukierków wozów rozrzucających cukierki ale ja widzimy musimy od wozu strażacki! Ja, ja bym chciał Czemu tylko jedną dodać koło tej figurki i koło całego tego ratusza jest największa żulernia chyba w Dusseldorfie o nie, zaraz was zaprowadzimy do jeszcze lepszego miejsca A aczkolwiek no już nas nie, chcieli ja stąd nie nie chcę, przegonić udajemy się na dren Dużo, dużo tutaj byków stoi, jeśli wiecie o co chodzi, nie? A reńmy się. A teraz czas na reklamę. No, że... Podcast, podcinek. Niezależny głos w internecie. Podcinek. Pierwszy podcast gdański, pierwszy podcast w mieście, wwwmoje Wiele wielość z regionu polityka i seks. No, sprawdźcie się nagrało. Chodźmy sobie, gdzie 93 jest teraz. A ile mamy miejsca? Mamy, mamy dużo? Nie wiem.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 Noin, Sein i następna żaróweczka. Najpięknie, no Więc kur już potrafisz dać z, z zegarka. Normalnie dzieci się tego uczą przed pierwszą komunią, ale ja rozumiem, patrząc na swoje ręce, że na pierwszą komunię zegarka nie dostałeś od rodziców. Albo nie byłem. U komunii. I nie dostałeś też aparatu? Powiem państwu tak. Na pierwszą to komunię nie dostałem... Komunii, ani roweru? a roweru też nie masz... Proszę państwa... To nie będzie ślubu w kościele. Y, na pierwszą komunię dostałem... Ty ateisto! Na pierwszą komunię dostałem 200 zł od dziadka w e, czterech banknotach 500 złotowych z Kościuszko. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. W roku roku. 81. To była niesamowita mamona. 2881. Tak. tak, dostałem piłkę, dostałem trampki, dostałem pompkę do piłki, dostałem encyklopedię jednotomową, dostałem także... jeszcze Zegarek dostałem tak cienki, że nie mogłem potem do niego baterii kupić. To taki elektroniczny? Tak, elektroniczny. Wypasiony. Bez kalkulatorem? Tak. Nie, bez kalkulatora. Ale, ale e, zegarek był w filmy Luka. To Prywaciarze, okay. na pewno z rodziny Nie pochodzi. Tak, tak, mój dziadek był ostrym, pr... był, już zmarł, był ostrym Prywaciarzem. To ty kurde szlachcic jakiś jest. Tak, ja jestem von, von Vogel. Moi rodzice, dziadko, dziadka rodzice von byli... Von Vogel? Ja, jestem aus Hamburg. Von Vogel? Ja, naturlich von Vogel aus Hamburg. Znaczy, i, i, i, mówimy o czynności, czy mówimy o ptaku? Nie, mówimy o ptaku, <laughs> tak. O tym, co tam zanikało. Ale <laughs> nie myślałem, że ty jesteś orłem. Nein, nein. A orzeł jak jest? Czekaj, nie glapę, tylko ten... E Adler. A aha, Adler. Ja. Adler, Adler. Adler to był pier pierwszy niemiecki samolot. No tak się nazywał. E witamy w rodzinie. Jestem von Nabstyk. Aha, Nabstyk. <laughs> Dobrze, proszę Państwa, kończymy to wejście w tym żenującym pod pod podcaście trójdzielnym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 Nie skomentujemy. Teleobiektyw. musimy go zobaczyć. O właśnie, teleobiektyw. musimy go zobaczyć. Stoi tutaj przepiękna łajbka. Nazywa się. Szkoda, że D pan, tego nie widzę. Czyli tak naprawdę zarejestrowana jest w Duisburgu. I tak. ciekawe, dlaczego duisburską łajpkę wpuszczono do Düsseldorfskiego portu, który obecnie jest zamknięty i odcięty od Renu. Tak, nie mylić tego z U1, czyli pierwszym ubotem trzeciej III Nierzeczpospolitej Kiorzeszy. Natomiast za tym przepięknym, starym portem znajduje się Muzeum Filmu. Jedno z ciekawszych muzeów w znaczy, Dlaczego ciekawsze Muzeum Filmu? Co w tym... To jest to szare ten? To jest to szare. Okay. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Takie szary, rzeczywiście to jest niezwykle zachwycające. Taka szara, szarość. Dobrze, proszę Państwa, yy, Hadrian mówił, że stoimy nad autostradą i stoimy koło trasy narciarskiej w, w Duisburgu, w Düsseldorfie. Yy, prosiłbym o krótkie przybliżenie tych dwóch tematów. Właśnie, yy, wiecie, ym, zazdroszczę Wam, słuchacze, bo prawdopodobnie u Was najczęściej pada śnieg w zimie.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 Mistrzostwa Europy w biegach narciarskich, w związku z czym trzymasz sztucznie przywieźć śnieg, przywożą go ciężarówkami, w pobliżu jest schi która produkuje masowo ten śnieg. Tak, ciężarówki są jedynie znanej słusznej marki niemieckiej Mann. Ym, tu jestem bardzo ciekawy, bo też Mercedes są dość znane tutaj, ale generalnie Filipo ma rację.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 Von Köln nach Düsseldorf. Ich dachte früher immer, es wäre ein Problem, wenn die Strecke zu lang ist, weil die Flugzeuge jetzt so wenig Diesel an Bord haben. Und äh, Sie fliegen doch auch nach Amerika. Ja. Ja, dann ja. müssen Sie doch auch nach Düsseldorf fliegen können. Wir fliegen auch von Düsseldorf aus von Frankfurt oder von Hamburg. Nein, Frankfurt von Köln ist, von nach Köln Köln Düsseldorf, fliegen, sagte ich doch. Köln nach Düsseldorf. Fliegen. In der Business Class. Wir bieten keine Flüge Köln-Düsseldorf an. Es gibt zum Beispiel die Bahn, eine S-Bahn, Busverbindungen, Taxi. Aha, und das bezahlen Sie dann.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 Uh, wo sitzen sie jetzt? In Kassel. Ach, in Kassel. Man mhm. kennen sie sich ja gar nicht aus. Przez hey, wszystkim, tutaj Darkrysman z podcastu z Gaudy, a w tej chwili już nazywającego się Gaurcast. Uh, z Prosto z mojego studia Simex na Autostradzie A20, w drodze z Gady do, do Hagi, do Den Hach, jak to mówimy tutaj w Holandii. Artur, do ciebie czy jak to było? Ja powiedziałem. Zapraszam Was w następnym odcinku i jesteśmy dalej w Düsseldorfie, Lissardor i Hadrian opowie nam jeszcze jedną historię o. Ej, witamy w Urzędzie Skarbowym. Ej, każdy z Was uwielbia odwiedzać na pewno Urząd Skarbowy. Ej, w Trójkę razem z Przenkiem, Filipem i Samosią znajdujemy się właśnie w najstarszym Urzędzie Skarbowym. W o właśnie, w Czwórkę, czyli Trójkę, znajdujemy się w najstarszym Urzędzie Skarbowym Düsseldorfu. Jak Ci tutaj podoba Samosiu? To jest Urząd Skarbowy? Nie. To są takie. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, to są. Jak się ruiny! Znaczy tak powinien wyglądać urząd skarbowy. Ruiny! Myślę, leży w kącie.. Nie wiem. No właśnie, znajdujemy się na terenie jedynego zachowanego w jakikolwiek stopniu, na terenie starego Disseldorfu zamku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 to wiesz, kogo ja słucham i kogo ja najbardziej lubię, ale... Mm. <głosy> Gosia... Mm. Ale ostatnio słuchałam też Martina. I tak, ma 50. Też... 50 Nie, jeszcze nie był 50 ale... I muszę powiedzieć, że mnie bardzo e, zauroczył tym swoim e, odcinkiem ostatnim. Martin w ogóle ma fajny głos, już troszeczkę Ale nie wiedziałam, myślałam, no. na początku słuchałam go i sobie myślałam, no fajny, ale taki sobie... No.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 Wolny podcaster. Kreatywny? Dlaczego? No bo każdy podcaster jest kreatywny. Aha, myślałam, że coś robi w tym zawodzie. Dobrze, będę kichał. Na zdrowie, gesundheit. Ja, vielen Dank. Hadrian, <grym> gdzie jesteśmy teraz? E, jesteśmy nad autostradą. E, pod nami jest sześciopasmowa autostrada, która kiedyś przebiegała w tym miejscu, po którym chodzimy, ale e, mieszkańcy się wkurwili. E, przepraszam, e, Nie wolno takich suchmów. Mieszkańcy wyrazili swoje głębokie niezadowolenie Istniejącym stanem rzeczy I przenieśli e, e, do Hadesu e, wszelkich kierowców Ja mam pytanie Czy najpierw była autostrada, a potem zalali ją Dunajem? E, tym, e, co to jest za rzeka? Dunaj typu Ren e, Redem? <śmiech> e, czy czy najpierw był Ren, a potem zrobili konie niej autostradę? Jak to było? E, to jest tak jak z jajkiem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 Mamy, nie mamy, to wasza Warszawie jest przecież tak jest jedna linia kiedyś się jedna linia, w latach 90. śmiali się, czy 80. albo 90., na przełomie osiemdziesiątych, 90 lat śmiali się z, z Düsseldorczyków, że Düsseldorf ma najszybsze metro w, na świecie ledwo wsiadasz, już możesz wysiąść a to dlatego, że miał tylko trzy stacje Aha. <gry> A ja widziałem jak byłem na lotnisku jak my odbieraliście dzisiaj Widziałem, że tu jest taka kolej podwójna, że jedzie górą Gosia, coś takiego, taka no, kolej, to ta się nazywa Skytruck. Sky sky Aha, gdzie ty to widziałeś? Jakoś, no na lotnisku. Na lotnisku? Na, no. Linia podwójna, tak, ale ja ci na to nie wiem. Nie musisz no. się Adriana zapytać, bo on jest opłacony i on wszystkie informacje o Düsseldorfie nam dzisiaj opowiada. Dobrze, w ogóle proszę państwa, kolejny podcast Gosi. Palmy. Tak, Palmy. Mamy tutaj Las Palmas i w ogóle...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 Dunajsko-reńska bryza, atmosfera. atmosfera bryza, która koi nasze dusze. Mam nadzieję, że to wszystko Państwa niesamowicie I pobudza. Dla państwa. Uwa, dlaczego przez chwilę przerywasz? Bo kobiety zawsze przerywają. Aha, no tak. A, a kto o to chodzi? <laughs> Proszę. Dobrze. Dobrze. Dobrze. Zapraszamy na jakieś Heimat Melodii coś specjalnego dla Państwa. Znajdziecie. Rock them, rock them. Give the hand, One time. Ay, ay, ay, ay. Let it known. Give Hunt, This is what I call ay, ay, ay, ay, the German alongside the Jamaican. Give that hand, fire. And so far, I'll give my mother sun fire. Da komm mal am an 1 dann dann dann. gib mir mal ma dann frei. dann verstecke ich das auch nicht während der Schrank mal. Aber gib mir mal ma dann frei. Da braucht man dann nicht immer zum anfangen. Ach, gib mir mal dann frei. Dann machen wir dann zur Freude alle mal anstande. Ach, gib mir mal ma dann frei. Then mama und direkt mal mit Dampf an. Then alle entspannt dann. Right. Und dann wir mal hand frei. Dann ich ein Ding, so dick wie Then And fight. And fight. And fight. And fight. I'm a love the hemp from the stalk to the stem. I would upon them, love it, and them still they are pretend. Productive enterprise, and it's currently a trend. Against the politician, this message represent. Uh. So open up your minds and hear these thoughts and tell a friend. The saving of the trees is what I, I'm and recommend. Right. The healing power is worthy of compliments. So come again, and let us put this stigma to an end. Uh. One so. Lotem gdzie jesteśmy? time! Lito! Szódek! Mono ale, ale, ale przynajmniej on jeszcze chce piwa się napić. Ja. Kleine Bier. Kleine Bier. Kleine Bier? Ja. Für alles. Für alles? Natürlich. Für alles. Das. Oh. Gdzie jesteśmy? Piw? Nie wiem. Gdzie nasz przewodnik? Adrian. Jestem ciekaw, jak państwo znajdują ten odcinek. <laughs> Mamy szalony weekend trzydniowy w Dortmundzie. Nie, w Düsseldorfie, przepraszam. Ja miałem bardzo ciężki przelot mm, z Londynu, z Dublina do Londynu. Nie będę nic o tym mówił, bo po prostu musiałem wypikać chyba z 5 minut audycji. Ja tak. też o tym nic nie będę mówić. Tak, e, w każdym razie pozdrawiamy linię Ryanair i lotnisko Stansted, na którym już w życiu moja noga nie powstanie. W każdym razie idziemy teraz w kierunku e, Stadthor. Stadto. To, znaczy, to znaczy Brama Miasta, tak po niemiecku. Gosiu, Brama Miasta, ja nie co wiem. Co widzisz, a czego słuchacze nie zobaczą? Co widzę przede mną? Szklany dom. I WC dla niepełnosprawnych. Tu. tu. Nie, to parking. Tu. Aha. A, nie, i na, dla sprawnych też. To są... Przechodzimy przez ulicę teraz, Filip nie trzyma za spodnie. Ale to nie jest nic <głosy> lubieżnego, tylko po prostu kontroluję, żeby szła prosto dziewczyna, bo już jest po czterech sznapsach i. A jeszcze muszę jechać. Nie. Tak. Nie, ja nie piłam nic. Uwaga, schody. I pies. Mamy psa podhalański owczarek. Ach, lebrador, przepraszam. Ale może podhalański lebrador? No podobny do podhalańskiego idzie nasz przewodnik, Hadrian. Tak, oddajemy głos Hadrianowi. Po prawej mamy przepiękny budynek, w jest marzenie każdego podglądacza. W szczególności jeżeli pracuje z kobietami w spódniczkach. Przez pięć pięter i na przelot budynku widać dokładnie każdą osobę pracującą, łącznie z każdym pomalowanym paznokciem. Nazywa się to Bramą Düsseldorfu. Sztat to... W którym roku wybudowana została ta brama? Nie pamiętam, ale jest to w miarę świeży budynek, no. dlatego że głównie mieszkają się tam agencje reklamowe, Boston Consulting Group, i parę takich e, firm związanych raczej z nowoczesniejszymi technologiami. Czyli agencje reklamowe. I my z Filipem idziemy teraz tam e, na rozmowę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 E, Przemią zrobi zdjęcie tak. i zobaczycie wszystko na, naszej, na naszych stronach internetowych. Tak, nowa strona ze zdjęciami, nowa. Państwo wszystko nowa. zobaczą. Wszystko będzie widoczne. Tak, nie tylko dla pełnoletnich. Nie tylko dla orów oraz podcast Samosia. Specjalnie dla Państwa prezentuje podcast Hochlander. Hochlander i Filip.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 Świat już ucichł i szepcze coś Książę zbił się jak nóż Tak Nie zawsze ma siłę wstać Od momentu kiedy chodzę gdzie chcę Czuję jak Za koszulek ktoś trzyma mnie Kiedy spadam i lecę gdzieś w dół Ktoś do góry znów szarpie mnie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 Ciebie. Widzisz mało, wie. Widzisz starać się Widzisz myślę To też przez Ciebie Co za wieczór i noc Teraz wiem Już bez Ciebie nie ruszę się Stop saying they just Jest dostępny pod adresem radioorla.com. Nadajemy dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Radio Orła.